ale i Świętopełka ominęły spodziewane korzyści. Sprzymierzeńcy niemieccy nie dotrzymali danych mu obietnic i opanowali kraj dla siebie. Świętopelk zaś stał się ich więźniem. Dopiero powstanie słowiańskiej ludności i chytre postępowanie księcia sprawiły, że w końcu 871 roku odzyskał on tron Mojmirowiców. Przez kilka lat ciągnęły się jednak jeszcze walki, aż wreszcie w 874 roku król Ludwik Niemiecki, znużony niepowodzeniami, zawarł ze świętobelkiem pokój. Przejściowe opanowanie Moraw przez Niemców było klęską dla misji Metodego. Jego działalność i tak niełatwa, bez poparcia władzy państwowej stawała się niemożliwa. Niemcy natomiast zyskali polityczne możliwości, aby misji metodego położyć kres. Gdy więc przebywający w Panonii z ramienia arcybiskupa salzburskiego opat Rychbald wystąpił z oficjalną skargą, że jakiś Grek metody szerzy pogardę dla mszy łacińskiej, biskupi bawarscy w porozumieniu z królem Ludwikiem zwolali synod do Raty Zbony, na który ściągnęli metodego. Synod ten przekształcił się w sąd nad Metodym. Zarzucono mu na nim nie tyle herezję, jaką zdaniem biskupów niemieckich było nabożeństwo słowiańskie, co naruszenie praw terytorialnych biskupów bawarskich. Ci bowiem udawali, że nic nie wiedzą o wskrzeszeniu przez papieża metropolii syrmijskiej, albo też uważali ten dekret za bezprawny. W każdym razie główny zarzut przeciw metodemu był wyrażony w pytaniu, jakim prawem nauczasz w granicach naszych diecezji? Odpowiedź na to nie była trudna. Metody powoływał się na decyzje papieskie i sam z kolei oskarżył episkopat bawarski o bezprawne działanie. Synotraty Zboński nie miał przecież prawa sądzić metodego, który był arcybiskupem. A sąd nad arcybiskupami należał wyłącznie do papieża. Ale nie o racje prawne tu chodziło. W ratyzbonie nie silono się zbytnio nawet o pozory bezstronnego postępowania. Znajdujący się w mocy wrogów arcybiskup Słowian był przedmiotem drwin i upokorzeń. Biskup pasawski Herman Ryk próbował uderzyć go batem. Źródła zupełnie wiarygodne, bo listy nieprzychylnego raczej metodemu papieża Jana VIII stwierdzają, że bito go po twarzy. Po przesłuchaniu musiał metody długo wyczekiwać ogłoszenia wyroku, stojąc na śniegu i mrozie. Wreszcie biskupi skazali go na pozbawienie funkcji kościelnych i osadzenie w klasztornym więzieniu w Szwabii. Był to cios zdawałoby się ostateczny dla sprawy misji słowiańskiej. Za metodym nie miał się kto ująć, tym bardziej, że po papieżu Hadrianie II, przychylnie do niego usposobionym, rządy kościołem objął Jan VIII, przeciwnik liturgii słowiańskiej. Komedia sądu, jaka odbyła się w Ratysbonie, stanowiła jednak również zniewagę papieża, była wkroczeniem biskupów bawarskich w prawa wyraźnie papieżowi zastrzeżone. Milczenie w tej sprawie byłoby niezręczne. Stawiałoby papiestwo w dziwnym świetle chociażby wobec tych książąt słowiańskich, którym jeszcze niedawno listy papieskie polecały Metodego jako arcybiskupa i wysłannika stolicy apostolskiej. Między tymi książętami był i Świętopelk Morawski, który tymczasem wydobył się z opresji i zadawał Niemcom klęskę za klęską. Toteż gdy stało się jasne, że panowanie niemieckie na Morawach nie utrzyma się, papież porzucił początkowe milczenie i rozpoczął listowną interwencję na rzecz metodego, tłumacząc się jednocześnie, że przedtem nie orientował się dobrze w jego losach. Gdy pytałem bawiącego w Rzymie biskupa Freisingejskiego Annona, Uczestnika synodu w ratyzbonie o metodego ów kłamliwie zaparł się, że nic nie wie, pisał Jan VIII w 873 roku, przyznając pośrednio, że zdawał sobie sprawę, iż metody znajdował się wówczas w mocy biskupów bawarskich. W każdym razie papież żądał teraz kategorycznie uwolnienia metodego. I gdy stanowisko strony niemieckiej stało się ze względów politycznych bardziej pojednawcze, wysłał do Bawarii swego legata, biskupa Pawla z Ankony, który miał doprowadzić sprawę do końca. Podkreślić jednak trzeba, że interwencja papieska, energiczna i bardzo ostra w formie, dotyczyła jedynie uwięzienia metodego, nie żądał natomiast Jan VIII przywrócenia wszystkich poprzednich praw metodemu a w sprawie liturgii słowiańskiej stanął wyraźnie po stronie biskupów niemieckich. Uwolniony metody miał ograniczyć swą działalność do terenów znajdujących się poza zasięgiem politycznych wpływów Królestwa Niemieckiego. O jego powrocie do Panonii nie mogło być mowy. Granice dla Metodego wyrąbywał mieczem walczący z Niemcami Świętopełk Morawski. Ich więc formalne określenie Byłoby na razie przedwczesne. też instrukcja papieska dla legata Pawła mówiła jasno. Gdy będą cię, biskupi bawarscy, pytać o granice diecezji, mów, nie przybyłem tutaj, aby rozsądzać spór o granice diecezji, ale aby uwolnić metodego, któregoście przez trzy lata bezprawnie więzili. Jednocześnie zaś Paweł miał wręczyć metodemu list papieski stanowczo zakazujący odprawiania nabożeństw w języku słowiańskim. Uwolniony metody udał się na Morawy, omijając Panonię, przed czym zresztą biskupi bawarscy nie omieszkali go raz jeszcze ostrzec. A i księciu Panońskiemu przy okazji zagrozili, jeśli u ciebie osiądzie metody, nie wyjdzie ci to na dobre. Ostateczne ustalenie nowych granic diecezji Metodego miało nastąpić później na sądzie papieskim w Rzymie, przed którym musieliby stanąć prócz Metodego zainteresowani biskupi bawarscy. Do sądu tego zresztą nigdy nie doszło. Dla papieża sprawa była politycznie drażliwa. Nie chciał poza tym pogarszać stosunków z biskupami bawarskimi, z którymi łączyły go całkiem materialne interesy. Oto jeden z głównych wrogów Metodego, znany nam już Anno Fraizingeński, był zarządcą papieskich majątków w Bawarii, przynoszących niemały dochód. Niedobrze by było, gdyby obrażony biskup zaczął zapominać o przekazywaniu tego dochodu do Rzymu. Władza kościelna Metodego, której granic terytorialnych formalnie nie określono, Sięgała zatem praktycznie tak daleko, jak daleko sięgała polityczna władza księcia Morawskiego. W chwili uwolnienia arcybiskupa w końcu roku 873 Świętopełk znajdował się u szczytu powodzenia, wyzwolił się z zależności od Niemiec, zakończył z nimi wojnę i wreszcie zawarł korzystny dla siebie pokój – 874. Już przedtem usunął ze swego państwa księży niemieckich. Także poza własnymi uczniami innych duchownych metody nie miał na obszarze diecezji. Że zaś uczniowie metodego, w większej części zapewne Słowianie, przywykli do języka słowieńskiego liturgii, a niektórzy z nich nawet być może żadnego innego nie znali, nie mógł arcybiskup liczyć się z ostatnim listem Jana VIII, i opierając się na zezwoleniu jego poprzednika, nadal odprawiał mszę słowiańską. Po roku 874 wewnętrzne stosunki na Morawach zaczęły się jednak powoli zmieniać. Pokój z Niemcami dawał Świętopełkowi niezawisłość faktyczną, ale opierał się na formalnym uznaniu przez niego zwierzchnictwa króla Ludwika. Dalsza dyskryminacja duchowieństwa niemieckiego w państwie morawskim nie była w tej sytuacji możliwa. Toteż zaczyna ono znowu powoli napływać, może być, że nawet liczniej niż przedtem. Biskupi bawarscy nie zrezygnowali bowiem ze swych pretensji do Moraw i dawniej raczej opieszali w działalności misyjnej w tym kraju, obecnie we własnym interesie starali się utrudniać pracę metodemu. Niebawem, nawet w bliskim otoczeniu księcia, znalazł się kaplan niemiecki Wiching. Skoro duchowieństwo niemieckie poczuło się znów pewniej w państwie Świętopelka, zaczęło intrygować przeciw metodemu i podnosić przeciw niemu różne zarzuty. A o sposobność ku temu nie było trudno. Przede wszystkim obiektem ataków stała się msza słowiańska, którą metody i jego uczniowie odprawiali mimo dezaprobaty papieża. Były jednak i inne kwestie. Pamiętajmy, że był to okres narastania różnic i nieufności między kościołem zachodnim, łacińskim, a kościołem wschodnim, greckim. Do ostatecznego zerwania między nimi miały wprawdzie upłynąć jeszcze prawie dwa stulecia, ale już wtedy dyskusje wokół rozbieżności obrzędowych i drugorzędnych problemów teologicznych stawały się bardzo gorące. Metody jako grek nauczał oczywiście według tradycji kościoła wschodniego, co wywoływało oburzenie niemieckich łacinników, którzy te nauki nazywali heretyckimi. A taki te nie mogły zaszkodzić metodemu tak długo, jak długo cieszył się poparciem i zaufaniem księcia. Jednak i tu coś zaczęło się psuć. Świętopełk coraz bardziej otwarcie dawał wyraz niechęci do Metodego, skłaniając się ku Wichingowi. Nie wiemy na pewno, co na to wpłynęło. Jeden z żywotów Metodego tłumaczy to surowością arcybiskupa wobec niemoralnego życia księcia, na które mieli przymykać oczy księża niemieccy. Świętopełk, niewolnik rozkoszy z kobietami, tonący w blocie rozpusty, Czyż mógł nie oddać się raczej tym, którzy mu otwierali drogę do wszelkich namiętności, niźli metodemu, który karcił wszelkie rozkosze, szkodliwe duszy? Nie należy przeczyć możliwości tarć osobistych na tym tle. Wydaje się jednak, że i inne względy musiały tu grać rolę. Księciu zależało niewątpliwie na łączności z Rzymem i księża niemieccy, mogli łatwo obudzić w nim niepokój, czy metody rzeczywiście nie jest odszczepieńcem. Świętopelk musiał cenić sukces, jakim było uzyskanie kościelnej niezależności jego państwa od Niemiec i posiadanie własnego arcybiskupstwa. Można więc zrozumieć jego obawy, aby jakiś niezręczny krok metodego nie zepsuł całego dzieła. Gdy więc ataki księży łacińskich na metodego stawały się coraz ostrzejsze, Świętopełk zwrócił się do papieża z prośbą o autorytatywną opinię o prawowierności słowieńskiego arcybiskupa i jego nauk. Nie musiała to być skarga na metodego, jak sądzą niektórzy historycy, lecz raczej świadectwo rozterki księcia wobec sporów w kościele morawskim, których sam przecież nie potrafił rozstrzygnąć. W odpowiedzi na poselstwo Świętopełka, papież kazał metodemu stawić się w Rzymie celem złożenia wyjaśnień. Księciu natomiast odpowiedział ogólnikowo, aby zawsze wierzył w to, w co święty kościół rzymski po wszystkie czasy wierzył, odrzucał zaś to, co tej nauce się sprzeciwia. Ze wskazówką tą była połączona zapowiedź zbadania prawowierności arcybiskupa, gdy ten przybędzie przed oblicze papieskie. Zgodnie z życzeniem papieskim metody wraz z Wichingiem zjawił się w Rzymie wiosną 880 roku i został poddany badaniom, w których w wyniku zresztą oczyszczono go ze wszystkich zarzutów. Nic w tym nie było dziwnego. Nauczanie metodego mieściło się bowiem całkowicie w ramach odrębności dozwolonych przez ówczesny Kościół. Orzeczenie o prawowierności arcybiskupa nie oznaczało też bynajmniej politycznego poparcia papieża dla jego działalności. Przeciwnie, zarządzony jednocześnie przez papieża podział metropolii metodego na dwa biskupstwa i wyświęcenie na biskupa Wichinga wskazuje wyraźnie na to, że Jan VIII nie ufał metodemu i chciał położyć tamę jego aktywności coraz bardziej niemilej Rzymowi. Najważniejszą jednak kwestią była sprawa liturgii słowiańskiej, i tu metody odniósł pozorny sukces. Orzeczenie papieskie uznawało mszę słowiańską za ważną, czyniąc jedynie zastrzeżenie, aby w niej Ewangelia była odczytywana najpierw po latinie a dopiero potem w języku ludowym. Ale znów nie znaczy to, aby obrządek słowiański miał się stać panującym w arcybiskupstwie morawskim. Pismo papieskie wyraźnie zaznaczyło prawa obrządku łacińskiego i poleciło odprawiać mszę łacińską wszędzie tam, gdzie by jej sobie wierni, a zwłaszcza książęta, życzyli. Było to więc w gruncie rzeczy tylko zezwolenie dla metodego i jego uczniów, na odprawianie mszy słowiańskiej. Zezwolenie konieczne, bo żadnych istotnych argumentów teologicznych przeciw tej liturgii nie można było wysunąć. Gdyby zresztą Jan VIII chciał uznać liturgię słowiańską za herezję, to tym samym uznałby za heretyka swego poprzednika, który na nią nie tylko zezwolił, ale ją nawet w pewnej mierze popierał. Mógł natomiast papież podjąć kroki organizacyjne, w celu ograniczenia zasięgu niemilego mu obrządku i tak właśnie uczynił. Wiching jako biskup-lacinnik miał się troszczyć o rozwój liturgii łacińskiej, sprowadzić nowe kadry duchowieństwa z Niemiec, słowem czynić wszystko, by mowa słowiańska w kościele nie rozpowszechniała się, lecz zaczęła wymierać śmiercią naturalną. Na Morawach... Mimo wszystko metody okazywał się ciągle silniejszy. Gdy Wiching starał się zdobyć sobie znaczniejszy wpływ na Świętopelka i nadal intrygował jak dawniej, tyle że z mocniejszej, bo biskup jej już pozycji, wówczas metody zwrócił się ze skargą do papieża. A gdy od tegoż niczego prócz słownych obietnic i zapewniń szacunku nie uzyskał, sam obłożył krnombrnego biskupa klątwą, i spowodował, jak się zdaje, wygnanie Wichinga z kraju. Stojący wtedy u szczytu potęgi Świętopełk nie protestował przeciw temu. Widocznie nie był takim zwolennikiem łacińsko-niemieckiej grupy w kościele morawskim, jak się zazwyczaj sądzi. Odwet wziął sobie Wiching dopiero po śmierci Metodego. Podeszły już wiekiem arcybiskup, zmarł na Wielkanoc 885 roku, wyznaczywszy przedtem na następcę swego ucznia Gorazda, Słowianina, znającego jednak obydwie liturgie. Wtedy właśnie zjawił się na Morawach Wiching i argumentami swymi znów zaniepokoił Świętopełka. Będący w rosterce książę, nie potrafiąc sam rozstrzygnąć zawiłych sporów teologicznych, kazał przedstawicielom obu stron przysięgać, że pozostają w zgodzie z nauką Rzymu. Wiching przysięgę złożył. Gorazd natomiast od niej się uchylił. To zadecydowało. Dbały o łączność z Rzymem Świętopelk, poparł Niemca. Gorazda natomiast i jego uczniów najpierw uwięził, a następnie wydalił z granic Moraw. Zwolennicy obrządku słowieńskiego przytulili się w Bułgarii. Wiching udał się jeszcze do Rzymu, gdzie od nowego papieża Stefana V uzyskał nie tylko unieważnienie klątwy, ale i potępienie postępowania metodego oraz ostateczne, bezwzględne odrzucenie liturgii słowiańskiej. Zarządcą kościoła morawskiego mianował papież oczywiście Wichinga. Tak skończyła się próba chrystianizacji Moraw w obrządku słowiańskim. Jego upadek Zahamował zresztą samodzielo misyjne, gdyż do kleru niemieckiego lud słowiański czuł głęboką nieufność, a sami Niemcy, nie mając już konkurenta, też niezbyt gorliwie przykładali się do pracy. Z okresem działalności metodego na Morawach łączy się drobna wzmianka jego żywota o ziemiach nadwiślańskich. Miał tedy metody dar proroczy i wiele spełniło się z jego przepowiedni których jedną tylko lub dwie tu wymienimy. Pogański książę, bardzo potężny, siedząc w Wiśle, urągał chrześcijanom i szkody im wyrządzał. Posławszy więc do niego, kazał mu metody powiedzieć – dobrze by było, synu, abyś się dał ochrzcić dobrowolnie na swojej ziemi, bo inaczej będziesz w niewolę wzięty i zmuszony przyjąć chrzest na ziemi cudzej. Wspomnisz moje słowo – tak się też stało. Jest tutaj mowa o księciu państwa Wiślan, o którego istnieniu w Polsce południowej, w dorzeczu Górnej Wisły, wiemy z kilku źródeł z IX wieku. Słowa żywota świętego Metodego dowodzą, że aż tu docierała misja morawska, w czym zresztą nie ma nic dziwnego, gdyż państwo to sąsiadowało bezpośrednio z Morawami, a w końcu, jak na to zresztą wskazuje wzmianka o wypełnieniu się proroctwa, uległo prawdopodobnie Świętopełkowi i weszło w skład państwa wielkomorawskiego. Można się spodziewać, że odtąd misja słowiańska działała tu już bardziej systematycznie, choć zapewne niedługo, bo tylko do śmierci Metodego. Wysuwano jednak w dawniejszym piśmiennictwie naukowym przypuszczenie, które zresztą i dziś tu i ówdzie napotkać można, że może obrządek słowiański przetrwał nad Górną Wisłą aż do czasów piastowskich. Istotnie pewne drobne fakty, których szczegółowo przytaczać nie będziemy, zdawały się na to wskazywać, ale późniejsze badania, bardziej krytyczne, podważyły to przekonanie. Ziemie polskie mogły się zetknąć z misją Metodego. Czy jednak przyniosła ona większe owoce, można już wątpić. Żeby zaś chrześcijaństwo w obrządku słowiańskim przetrwało tu aż do czasów opanowania kraju Wiślan przez Piastów, nie wydaje się prawdopodobne, mimo że ostatnio spotykamy się w nauce z nowymi próbami uzasadnienia tej hipotezy. Misja Cyryla i Metodego ma więc związek o tyle tylko z historią Polski, o ile nic, co dotyczyło Słowiańszczyzny, nie mogło pozostawać bez wpływu na nasze dzieje i kulturę. Znajomość losów tej misji i warunków, w jakich się odbywała, pomoże nam ponadto odpowiedzieć na pytanie, komu i dlaczego zależało najbardziej na szerzeniu chrześcijaństwa wśród Słowian. Rozważaniom na ten temat Poświęcimy następny rozdział. Rozdział trzeci. Komu zależało na chrzcie Słowian i dlaczego? Wiadomości, które zebraliśmy w rozdziale poprzednim, a zwłaszcza koleje misji Cyryla i Metodego, przekonują, że chociaż pierwsze akty chrztu na Słowieńszczyźnie następowały w wyniku nacisku ze strony niemieckich sąsiadów, to jednak nic nie wskazuje, aby władcom Niemiec naprawdę zależało na szerzeniu chrześcijaństwa. Chodziło im tylko, jak już o tym była mowa, o zwiększanie nacisku politycznego na sąsiednie kraje słowiańskie, a chrzest książąt słowiańskich był im o tyle potrzebny, o ile łączył się z uznaniem przez nowochrzczyńców zwierzchnictwa cesarzy czy królów niemieckich. Takie posługiwanie się chrześcijaństwem jako narzędziem polityki świeckiej nie było oczywiście właściwością samych tylko Niemców, lecz zjawiskiem dość powszechnym w polityce wielkich państw wczesnego średniowiecza. Jeżeli cesarz bizantyjski uprzejmie przyjmuje poselstwo Rościsława i wypełnia jego prośbę, organizując możliwie szybko misję morawską, to nie myślmy, że czyni tak z żarliwości chrześcijańskiej. Ludzie średniowiecza, a więc i królowie byli wprawdzie bardzo pobożni, ale w polityce, tak wtedy jak i teraz liczyły się przede wszystkim całkiem ziemskie, realne interesy. Dla Bizancjum misja morawska mogła być podwójnym atutem. Po pierwsze Bizancjum rozszerzało swą strefę wpływów, wkraczało na teren uznający dotychczas władzę Cesarza Zachodu. Po drugie trwającym właśnie sporze religijno-politycznym z Rzymem, w momencie gdy papieże usiłowali znaleźć sojuszników także na wschodzie i grozili wprowadzeniem obrządku lacińskiego w Bułgarii, misja grecka na Morawach była zręcznym kontratakiem. Najmniej przy tym troszczono się o rzeczywiste wykorzenienie pogańskich wierzeń w krajach słowiańskich. Jeżeli jednak cesarzom i królom tym politykom niejako z przeznaczenia i z zawodu postępy chrześcijaństwa były w gruncie rzeczy obojętne, a wystarczyło im formalne podporządkowywanie coraz nowych ziem własnym biskupom, to można by się spodziewać, że inny do tego będzie już stosunek owych dostojników kościelnych, że ci energicznie podejmą akcję misyjną. Nic podobnego. Widzieliśmy, że biskupi niemieccy byli także przede wszystkim politykami mającymi na celu ekspansję swego państwa, że służyli raczej swemu królowi niż nawet papieżowi, że gotowi byli użyć wszelkich środków, nieprawnych, niemoralnych, a nawet zbrodniczych, by nie dopuścić do postępów chrześcijaństwa, jeśli korzyści polityczne z tego miałby wyciągnąć kto inny. Na opisywanym poprzednio synodzie w Ratysbonie biskupi bawarscy nie zapytywali przecież metodego, czy dobrze naucza, czy ma efekty, czy ludność słowiańska go słucha. Nie krytykowali go, że może za mało pracuje, nie jest dość gorliwy. Nie, to ich nie obchodziło. Napadali natomiast na słowiańskiego misjonarza właśnie za to, że działa że głosi naukę chrześcijańską na ziemi podległej dotąd niemieckiemu biskupowi. Któż więc był naprawdę zainteresowany chrystianizacją ziem słowiańskich? Może papieże? No oczywiście, papieże niejako z urzędu musieli popierać tę sprawę. Byłoby brzydką kalumnią, gdyby ktoś chciał twierdzić, że dla papieży postępy chrześcijaństwa były czymś zupełnie obojętnym. Każdy z poznanych przez nas papieży, niezależnie od różnic w ich postępowaniu, szczerze się cieszy, że coraz więcej ludzi wierzy w Chrystusa. I tak samo szczerze boleje nad tym, że jeszcze wielu jest w Europie pogan, a i nie wszyscy ochrzczeni żyją tak, jak powinni żyć chrześcijanie. To wszystko papieży i całe ich otoczenie żywo obchodzi. I na pewno nie jest wyłącznie sprawą polityki. A jednak nie tylko nie słyszeliśmy, by papieże sami występowali z inicjatywą wzmocnienia misji wśród Słowian, ale czasem ich decyzje, na przykład ograniczenia a w końcu zakaz liturgii słowiańskiej, wręcz misję tę hamowały. Dlaczego tak się działo? Otóż z punktu widzenia papiestwa nawracanie Słowian było na pewno zadaniem Kościoła, ale ani nie zadaniem jedynym, ani nie najważniejszym. Na pierwszy plan wysuwały się wówczas takie sprawy, jak walka o jedność Kościoła, jak pozyskiwanie władzy świeckiej dla celów kościelnych, jak przestrzeganie dyscypliny wśród biskupów. Te zadania nie tylko były ważniejsze, ale ich realizacja zmuszała nieraz do posunięć niesprzyjających postępom chrześcijaństwa w słowieńszczyźnie. A pamiętać również należy że papiestwo nie było bynajmniej jakąś od nikogo niezależną potęgą. Przeciwnie, było wtedy dość słabe. Musiało się liczyć z różnymi państwami, wpływowymi osobistościami i instytucjami, aby dopiero zręczną grą polityczną wzmocnić własną pozycję.